Spin <głos> Breakfast Express. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem First best and always dzień dobry, dzień dobry, państwu nazywam się Hubert i posiłku pokarmowy. to Mhm. zaczynamy. zaczynamy. Mhm. Mhm. Serdecznie witamy. Dzisiaj Serdecznie numer Mhm. Serdecznie witamy wszystkich ceprów. Wszystkich Harnaciu, witamy w podcaście z Baca Miódkich Tater. Dzień dobry, mamy tutaj bacę. Proszę Bacę powiedzieć jaka dzisiaj pogoda. Ładnie, pięknie witam, witam właśnie witam, witam, Mamy piękne, słoneczne, poranne, sobotnie. Przed południe. Bo... południe, tak jest, przed tak. południe. Słońce... A co baca, nie wie, która jest godzina. Słońce świeci, nie wiem, nie wiem, która godzina. Naśnie przejechał. Autobus na krupówki jedzie. Turystów wiezie. Turysów jedzie. Są co świeci, chmurek nie ma, ale czy nie jest chłodno. Chłodno? Jak kolega jechał na rowerze, to go przewiało, dlatego. A nieprawda, A, bo ci autobusem. Autobusem, aha. A u nas zakopanym takie nyski jeżdżam. I za dwa złote można do Harnasia pojechać, albo do Cepra na piwo. Dobrze, to dobrze. To tyle. Ej, blotę danna, ej, czegóra nie ma. Nie tylko dla orów, Witamy podcast numer 6 Dublin, jak zwykle Grafton Street, jak, wy, jak zwykle śniadanko. Tutaj z kolegą siedzimy w bardzo dobrej restauracji i spożywamy drogą konsumpcji śniadanko. Konsumpcjonizm zaawansowany. Dobrze, ja dzisiaj będę mniej rozmawiał z Państwem. Kolega będzie więcej, zatem oddaję głos koledze, który już drogą konsumpcji zdążył przyswoić śniadanie i, i teraz on będzie mówił. Witam serdecznie, dziękuję bardzo, Filip. Siedzimy właśnie, siedzimy... Ostatnio, a czy ty masz na imię Arkadiusz, czy Arek? Arkadiusz, Arkadiusz, Arkadiusz tak. Ale mówią na no nie, Arek to, co, kto jak lubi, tak woli. Generalnie sobota, rano, przed południe. E, ciepły, piękny dzień. Mamy dzisiaj w planie parę... Jak ciepły? ciepły mówili, że się zmarzłeś. Zmarzłem, bo stałem w cieniu. A w słońcu, jak się stoi, to jest ciepłutko, bardzo fajnie. Orba się. Orba się. Mamy Ci kilka takich nowinek, nowinek ciekawostek, co, się działo w, co, się, co się dzieje w Dublinie, co się dzieje w Irlandii, co dla sporo polskich akcentów w tym tygodniu. Jednym z nich na przykład jest taki, taki show, show, który ma miejsce w RDSie w Dublinie. Jest to takie jakby targi poznańskie, tylko że dublińskie. Oczywiście to się nic nie, nawet nie umywa do targów w Poznaniu. Tak, na moim, na moim blogu jest notat, notatka o tym, więc można sobie tam zaglądnąć o, o... i dowiedzieć się więcej. Tak jest. I tam właśnie w ostatnich dniach e, odbywa, się, odbywa się Toys for Big Boys, czyli takie zabawki dla dużych chłopaków. No i nie byłoby nic w sumie w tym dziwnego, i jakby to że w gazetach ukazywały się całostronicowe reklamy tego, tej imprezy i na końcu, w sensie pod spodem, de, te reklamy napisy były w języku polskim. Serdecznie zapraszamy polskich gości. Tak, więc taki polski akcent... Si, si było nawet, si. Nie, a nie... Znaczy, Tak, to, tu, tu widać, że y, kolega Łamacz, który to łamał, składał, niech tam jak woli, nie miał polskiej czcionki, że to si tak dorobił y, ręcznie, ale to w sumie tylko fachowe oko zauważy. Y, czyli, czyli moje, nie? Tak w ogóle to, e, szanowni e, słuchacze, dostałem kartę VIP-owską na, na, na, na ten event i byłem, ale teraz ja będę mówił, żeby Ci trochę głosu odebrać, bo ostatnio bo ostatnio mówili, że mało mówię. Dostałem kilka medi, żebym więcej mówił, bo mój aksemitny głos po prostu trochę był ostatnio w tle za Twoim. Tak jest, niemiecki akcent. Ja, ja, <śmiech> natulis. Ja, and, und, y, no i byłem na tym, i na tym evencie i po prostu... No cóż, powiem tak jak na blogu napisałem, że nie, nie jarają mnie ferrarki, nie, nie jarają mnie e, wibratory, masażery oraz różne inne takie po prostu, no to wszystko co w sklepach można dostać. No, no może nie ma tyle Ferrari w jednym miejscu co tam, nie ma tyle e, jakichś fajnych samochodów, aczkolwiek nie było jakiś kurcze, Bugatti albo jakieś mnóstwo, mnóstwa zajebistych, przepraszam, pip e, samochodów i... No, po prostu mnóstwo, mnóstwo ludzi, pomimo tego, że był to Dzień wiposki, piwo za darmo. Nie wiem, no to, to co można w sklepach dostać, kurcze, no, no, nie wiem jak to opisać, no, może był czołg jeden fajny, no i, i... Przepraszam, Filip, a były y, ładne hostesy? Malutko, malutko, były w salonie, przepraszam, na stoisku Sonny, były bardzo fajne, były laseczki na stoisku sony, miały takie fajne, kolorowe peruki. No i, i jedna hostesa była fajna, która, która nalewała piwo. To z... była z Polski, tak? A ja nie wiem, może było z Polski. A te dwie, co tu są na plakacie, one wyglądają tak samo, nie? Jakby, jakby je zmultiplikowali, nie? To jest ta sama laseczka, czy inna? Oj, chyba nie. Inna chyba. No może ten. Tak. W każdym razie, no nie wiem, no. Irlandia jest takim troszeczkę krajem na dorobku i, i pewne rzeczy tutaj przychodzą, wydaje mi się, później, dlatego, dlatego ludzie są, to jest moje osobiste wrażenie, ludzie są głodni takich właśnie. Gadżetów, nowinek typu... Nie wiem, jedzie jakiś Ferrari fajne ulicą albo coś, to po prostu po ulicy się ogląda i nie wiem, troszeczkę... U, nie, okej, okay, nie będę krytykował, bo, bo taki akurat nie wiem, nasz polski nasz, nasz polski nawyk, że krytykujemy, krytykujemy. Jest fajnie, naprawdę warto ich zobaczyć, aczkolwiek proszę się nie spodziewać za wiele. Chodziło w sumie o to, dziękujemy Filip, chodziło w sumie o to, że na całostronicowej reklamie tego, tego właśnie tej imprezki w angielskojęzycznej gazecie był dopisek po polsku, tak więc widzimy, że tutaj Polska się liczy, Polacy się liczą, zablinie coraz więcej nas, coraz więcej polskich akcentów. Proszę, a, proszę, a propos gazet, ja mam teraz dla kolegi niespodziankę. Wczoraj nasza sekretarka, Dżema położyła mi po popołudniem na biurko. Proszę zobaczyć, co to jest. Jehe, polski herald. Jest, jest, jest. Witamy, witamy właśnie. To jest pierwsza... E, taka inicjatywa, zdaje się, dodatek e, w języku polskim ojczysty do takiej jakby wieczorówki mm, tutaj dublińskiej, do Evening Herald. Herlak, Herlak. Evening Herlak e, jest e, polski akcent, co piątek ponoć będzie, tak? E, tak, piątek, Evening zawsze będzie. Herlak to jest ogólnie gazeta codzienna, ale ma też jak tutaj jest taka moda, wydania popołudniowe, czyli, czyli w środku jest wrzutka, wrzutka polska. Cztery strony. Proszę bardzo. Tak jest, cztery strony, nowy głos w Irlandii, tak, czyli e, polska inicjatywa po raz drugi. E, widzimy tutaj e, na pierwszej stronie Edyta, nie, przepraszam Monika Brodka, która będzie. E, Monika Brodka z idola, tak? A ja nawet nie znam w sumie. Ja... Nie znasz jej? Nawet nie znam. Ja jej nie znasz, czekaj. Nawet nie znam. W sumie. Ja ci puszczę jakiś kawałek. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No, hey, słuchaj. To jest fajny. I'm a Barbie girl, ah, in a ah, so Barbie, Barbie world, life of plastic, it's fantastic, you can brush my hair, undress me everywhere, imagination, that is your creation, come on Barbie, let's go party, I'm a Barbie girl, in right. a Barbie world. No to ja śpiewać. Fajna Tak, tak. wiem że ja telewizję nie oglądam, nie wiem kto to jest Monika Brudka, nie wiem kto to jest zespół Stars, ale... Moim idolem jest Martin, który pracuje, który pracuje w knajpie i, na, i nalewa kawę. No he he, o mnie fragment. Tak, tak. Witamy tutaj jeszcze a propos Polskiego Monika Bródka, Bródka, przepraszam, na pierwszym planie, potem... E... Na kolejnych stronach e, kilka różnych właśnie pra, praw pracowników budowlanych. Święta przychodzą w Irlandii wcześniej, tak, czyli chodzi o to, że już w październiku można spotkać e, hol, kolędy w sklepach choinki i bombki i Mikołaja, który ma taką troszkę... E, Gwiazdora. U, u mnie w Poznaniu jest Gwiazdor. Mikołaj przychodzi 6 grudnia. Gwiazdor. A nie... Giatek Mróz? Dziadek Mróz to przychodzi w Lublinie, na wschodzie, u Jacka Artymiaka na przykład. Dziadek Mróz. Dziadek, Dziadek Mróz jest od ruskich. Właśnie, a propos e, Poznania i Poznańczyków, e, czyli Pyrek, Poznaniaków, oczywiście e, wszystkiego najlepszego z okazji wczorajszego święta. No, święty Marcin, właśnie. 11 listopad, czyli dzień e, patronów miasta, czyli patronów. Jest trzech patronów miasta. Piotr i Paweł to ci, co są na ratuszu razem z koziołkiem, tam nie, nie ten, oni nic nie, nie robią, to nie tak, że tam jakieś te seksy. I potem jest imieniny, im, im, imieniny, ulicy, czyli imieniny głównej ulicy w Poznaniu Świętego Marcina. I są bardzo dobre rogale świętomarcińskie, z takim super farszem w środku, znaczy farszem, no. takim białym makiem, o. A wczoraj Marek Środ, Marek Niedźwiecki mówił w liście w programu trzeciego, o tym, że taki rogalik e, Marcinkowski, czy jak wy tam nazywacie, ma Marciński. 20, Marciński ma 2000 kalorii, generalnie daje radę. A kto jest tym trzecim patronem Poznania? Jak trzecim? Mówiłeś o, o trzech. Piotr i Paweł. Piotr i Paweł, no i, i święty Marcin. Aha, a tym czwartym, bo w bo, bo nie wiecie, jest Kulczyk, Kulczyk, czyli ten właśnie biznesmen, e, to jest chyba tak czwarty patron Poznania. Spekulacje medialne na temat pana Kulczyka są nie od dziś. Publicznie uprawnione czy nie? Nie wiem. Mhm. Nie, nie mam powodu twierdzić, że tak. Nie ma dowodu. A, a czy jest powód, żeby twierdzić, że nie? Ale dobrze, ja go lubię. No, w Poznaniu robi bardzo dużo dobrych rzeczy. Oprócz tego, że robi też dużo złych rzeczy, ale to mnie nie interesuje. bardzo fajny centrum handlowe zrobił takie najładniejsze w Europie, więc ja go tam lubię. Moja mama moja mama zna go osobiście i mówi, że nawet jest przystojny. Dobra, chwalimy swoje dalej, czyli chwalimy kolejną polską, polskie akcenty w Dublinie, e, dalsze tutaj takie nagłówki z tego Polskiego Heralda Herlaka, Herlaka tak jest, e, 34 biliony euro za głosy o co chodzi? Chodzi o jakieś tam tra sprawy transportowe, polityczne i tak dalej w sumie A przeczytaj tutaj 27, wiesz co? Może przeczytaj, że dzisiejszym dniu w dzisiejszym dniu świętujemy 87 rocznicę odzyskania niepodległości, tak, ale dzisiejszy dzień otwiera także nowy rozdział w irlandijskim dziennikarstwie, w którym Evening Herald chwili, Ir LAN powinno być y, dzielenie po N, a nie po A. Tak jest, ale generalnie wiemy, pierwsze śliwki robaczywki Iwnik e, Herald ma doprowadzić do nawiązania silniejszej więzi pomiędzy rodowitymi mieszkańcami a nowymi rezydentami Irlandii, kraju, czyli. Polakami. A przeczytaj to, bo to jest bardzo, bardzo... Trochę się uśmiałem wczoraj po tym. Szacuje się, że w tej chwili żyje w Dublinie około, uwaga, 80 tysięcy Polaków, a około 100 tysięcy Polaków mieszka w całej Irlandii, z czego 18 tysięcy siedzi w szpitalach dla psychicznych chorych. Nie, nie, to, to było normalne, ale chodzi mi o to, że... Czy tutaj teraz to od tego są? Bo to mnie bardzo wczoraj urodziło. Tak no, jest, są oni utalentowanymi, entuzjastycznymi. To o Polakach nie, jeszcze raz. Tej Którymi? No, no, nie, no dobrze, tylko że, że jakbyś kontynuował, nie? że Polacy są. Tak, Polacy są utalentowanymi, entuzjastycznymi i posiadającymi silną etykę pracy osobami. Nadal jednak niewiele o nich wiemy a oni niewiele wiedzą o nas. Tak, a propos tej etyki pracy, to właśnie ta etyka pracy widać w naszym kraju, jak, jak dobrze działa, nie? Dlaczego, dlaczego nasz kraj idzie w takim kierunku właśnie, a nie, a nie w innym. A ja chciałem serdecznie pozdrowić e, tych wszystkich ludzi, którzy tu przyjechali do, do Dublina, do Irlandii, e, bo w Polsce ich to ściga, komornik, e, urząd skarbowy, czy tam... Kredyty Kredyty, prokuratura, znam osobiście ludzi, którzy tu przyjechali, bo w Polsce ścigają ich wyroki. A tak tak nie zrobią. Nie, nie, nie zrobię. bo tutaj w, w Irlandii nie ma, e, nie ma obowiązku meldunkowego, nie ma obowiązku posiadania nie dowodu na. osobistego. Czy po prostu człowiek, człowiek z Polski wyjeżdża, w Polsce gościga, nie wiem, ktoś tam gościga jakiś urząd bądź prokuratura. E, przyjeżdża no, to do, to do to Irlandii. Prakty. Tak, przyjeżdża do Irlandii, co kamień w wodę? Kamień woda, bardziej kamień w czarne piwo. Taka jest prawda smutna. No ale. No ja też miałem mały kredyt niespłacony i to prawda no spłacam go teraz, ale. Dlatego ten kraj tak wygląda, nie? Tak jest, tak jest. Każdy ma do mnie jakieś potchnięcia, malutkie. Przerwa teraz jest konserwacyjna. Teraz po raz kolejny e, polski akcent drugi w Dublinie, czyli e, polski Herlak. E, na końcu tutaj takie fajne malutki, malutki, e, taka malutka ciekawostka, chyba pewnie już wszyscy o, o, o tym wiecie. Jak donosi nasz korespondent Storunia, w roku 1543 zmarł Mikołaj Koper, światowej sławy gastronom Polski. Ja myślę, że że, tak jest, są szczątki Mikołaja Kopernika potwierdzone, że Mikołaj Kopernik e, był jednak facetem, to nie była kobieta. Nas uczono, nam mówili, że Mikołaj Kopernik był kobietą generalnie. I należał do PZPR-u. Tak jest, tak jest. Jak to wol jak to lubi. E, Mikołaj Kopernik to był facet jajami. Tak więc siema Mikuś, witamy Cię serdecznie e, na polski, jak to się nazywa historycznej. Po, powitamy go za naście lat dopiero. Dlaczego? No jak już będziemy leżeć nogami do przodu, nie? Wtedy będziemy mieć z nim takie braterstwo broni, nie? A, i spytamy się go, jak to było w sumie dokładnie. Dlaczego on nie mówił słowa po polsku? On nie mówił po polsku? Nie mówił. Czemu? No bo on był w sumie chyba Niemcem, czy nie? Niemcem? Nie wiem. <śmiech> Dlaczego nie first time? My wszystko first time. Proszę bardzo, pan spocznie, pan usiądzie, pan poczeka się za ładnie. Tak ostatnio czytałem, bo kupiłem sobie na Allegro moją ulubioną książkę, czyli Asfaltowy salon i Pana Łysiaka. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa książka, to jest takie wspomnienie mojej młodości, jak kiedyś miałem wypadek motocykla, wyleżałem w szpitalu, parę miesięcy, to ciotka mi kupiła tę książkę i pamiętam, że wtedy czytałem. I, I właśnie też była wielka awantura o tym, o Mikołaj, nie, nie, miał na, mi, na imię Mikołaj, to był, czekaj, Krzysztof, Krzysztof, El, Krzysztof, Kolumb. I Portugalczycy mówią, że on jest Portugalczykiem i, i to Portugalia odkryła Amerykę, a to wcale nieprawda. Po pierwsze, bo on był z Genui, czyli był Włochem, a Amerykę odkrył Jan Skolna, więc jakieś 40 lat wcześniej, więc e, jest taka teoria, że Krzysztof Kolumb był na pokładzie statku, którym kapitanem był właśnie Polak Jan Skolna i potem Krzysztof Kolum po 20 latach już sam automatycznie wiedząc gdzie, gdzie dokładnie wiedział gdzie płynie. Więc, więc polecam książkę Aswartowy Saron Waldemara Łysiaka. Tam Państwo znajdą wszystkie informacje kto odkrył Amerykę i jest, są też takie teorie oczywiście, że Irlandczycy odkryli Amerykę, ale polecam, polecam książkę. A franek wiśniewski padł. E, ja słyszałem, że Amerykę odkryli... To <śmiech> Kiedy była taka piosenka w stanie wojennym? E, ja słyszałem, że Amerykę odkryli Chińczycy. Sang jung na pokładzie Sang Jung-Ganga. E, I na tysiąc, tysiąc lat przed, przed Kolumbem, przed e, Janem Skolna generalnie. Nie wiem, chcemy jak to było. To odkrył Amerykę. Nie, jeśli może się tego dowiemy. Każdy ma swoje prawa. Przerwa teraz jest konserwacyjna. A couple standing on the street, sharing summer kisses and silly sadness. So I step inside, for ekonomiczny, czyli gdybym miał pieniądze, zaspokoiłbym swe żądze. Dobrze. To co, nagrywasz? Już tak jedzie, jedzie. To lecimy. Dla wszystkich tych, którzy tutaj się wybierają do Irlandii, taka mała wskazówka, że trzeba mieć podwójnie, no może nie podwójnie, ale... Nie trzeba, tylko trzeba. Trzeba, tak jest. Mieć troszeczkę większy portfel, niż udając się do innych krajów europejskich, to mam takie małe porównanie. E, przykładowych cen, jak to się ma e, Europa kontra Irlandia i przykładowo e, puszka coli dietetycznej w Irlandii kosztuje 64 centy tak jest a w Europie 47 centów tak więc jest spora różnica nie, dziękuję, dziękuję dziękuję generalnie e, na przykład rolka papieru toaletowego w Europie kosztuje dziękuję, euro euro 4 ja jem. <laughs> przepraszam a w Irlandii euro 22 czy na przykład hmm, puszka lokalnego piwa w Europie średnio kosztuje euro a w Irlandii euro 90 tak więc takie są ceny Irlandia kontra Europa Przygotuj... Philadelphia cheese jeszcze jest ale nie to Łukasz jest z Detroit nie z Filadelfii nie, nie nie to Philadelphia cheese kosztuje um, Irish price is 207 Uh, UE average is 1.64, so percentage difference is 26.2%. So it's much much Filip. cheaper in Europe. Filip zagadka. Yes. In e, jakim state is Philadelphia? State? Philadelphia? Wait. The um, Seattle is on the top, and Philadelphia. Filadelfia mi się tylko z tym serem kojarzy. Hmm. Nie wiem. Dobra. Czas minął. W Pensylwanii. Aha. Uwielbiam Pani? geografię. Pani? Tak. Pani, e, lubię Stany, lubię geografię. Spałem z mapą na oczach. Tak, więc. Ja miałem jechać na święta do Stanów, ale stwierdziliśmy, że jeśli dostanę 10 dni urlopu, to lepiej jechać do Portugalii, niż do Stanów, bo mniej zobaczę. Więc... A właśnie, tak się Biedron dostał wizę do Stanów. Gratulacje. A Ja już mam też 10-letnią. A ja nie mam i nie chcę mieć na razie, ja może mam. kiedyś w przyszłości. A ja mam i, fajną mam. I fajne mam zdjęcie w wizie. Tak jest, to było tyle, jeśli chodzi o ekonomię, ale tutaj jeszcze mam dla Was taką e, małą niespodziankę. Dla wszystkich, e, którzy będą chętni, mamy dwie nagrody, dosłownie wstęp, bezpłatne wejściówki do muzeum w Dublinie. Chodzi o Muzeum Sztuki Nowoczesnej z w Dublinie. Jest tam teraz taka świetna wystawa, e, wiadomo artyści mają troszkę inne głowy. Yy, polecam tą Coś wystawę, nie wiem, nie wiem, nie, ja nie wiem, twarz. nie elegancko. Tak jest, artystą nie. jesteś? No, tak jestem w klasycznej szkole, ale spójrz może dzisiaj nawet. Ogoliłeś się, widzę. No, się ogoliłem, tak tak. zapuszczam. Ale chciałem wam powiedzieć o tych właśnie dwóch biletach, mam dla was dwie bezpłatne wejściówki do muzeum nowej sztuki w Dublinie, nowoczesnej Kilmainham Dublin, dawniej Kilmainham Szpital. Jest świetna wystawa, jest świetna wystawa, e, między innymi na tej wystawie można zobaczyć wielkie koło, średnicy, tak, gdzieś, nie wiem, półtora metra. I na tym kole są nabite nie wiem, kilkaset żab. Normalnie są nabite żaby. Te żaby, co ostatnio jak byliśmy w parku, to nam tak hałasowało. Tak, to jest, tak, tak, tak, to, tak to, są, na to są te żaby po ponatykane na taki drucik fajny. Żywe, czy już? Nie. Już są a. takie suche. Jedną też e, tam... No, a, o, podobno się do tej wystawy Francuzi dorwali z tych żab, wypreparowali żaby łódka. To wszystko przez te pożary tam we Francji w Paryż, dookoła Paryża. A drugą taką fajną ciekawostką jest na przykład korona cierniowa z jaszczurek. Polecam. Jeśli ktoś chce. Na hasło, na hasło not only for eagles. E, czyli nie tylko dla orłów po angielsku. Ja ehm. to jest to inaczej, bo to było... When the eagles there... To chyba tak, ten jak ten film, bo, bo tu, tytuł oryginalny tego filmu właśnie był chyba When the Eagles There, but, but, but, ale sprawdzę to w internecie sprawdzę. Takie są dwie bezpłatne weściółki, gofundowane specjalnie dla e, słuchaczy tego podcastu, na hasło nie tylko dla orów bądź Not only for Eagles, e, na portierni, muzeum, e, czekam do odbioru przez cały najbliższy tydzień, tam jest to pierwszy, ten lepszy. A tak w ogóle to słuchajcie, to, to był taki żart, bo tu wszystkie muzea w Irlandii są bezpłatne. Tak więc walcie śmiało drzwiami i oknami. O. Zapraszam do muzeum. Cicho. To jest nasz pierwszy konkurs. W numer 7. Będzie już naprawdę pierwszy, pierwszy konkurs z nagrodami. Już nawet nagrody są prawie zrobione, więc proszę stay tuned and listen to Pod... następny podcast. Podstówka będzie, podsztówka będzie, nagrodą będzie, podstówka wyzwana. Wcale nie, będzie rozmiar S, M albo L zależy. Ty jeszcze nie wiesz, ale ja... Dobra, już... ale ja chciałem ufonować specjalną nagrodę, to jest specjalna nagroda ode mnie, nowej twarzy na tym podcaście, nowego, nowego głosu, wyślę pocztówkę do pierwszych pięciu słuchaczy bądź słuchawek, pocztówki tam będą... Tam, tam mamy adres, na jaki można wysyłać? Na Twój adres. Aha, to ja podam mój adres, tak? Czekaj. podam mój adres na przykład, to na końcu podcastu podam adres, jeśli ktoś do, do, dosłucha do końca, to... To tylko dla tych, co dosukali do końca będzie ten konkurs. Tak jest, tak jest. Pierwszych, pierwszych, pierwszych osób, które wyszlą tutaj do Filipa, maila. E, otrzymają pocztówki zwykłe, takie fajne, pachnące Irlandią, ze znaczkiem, z kaczuszką. I jeszcze będzie w środku załączona taka specjalna koperta. z. Nie, ja dokleję takie ten, kupię z, na drogą, po prostu kupię koniczynki irlandzkie. W takim fajne są do kupienia takie w te. W no. listopadzie? Zobaczysz. Plastikowe. Nie, no prawdziwe konieczniki do wysiania. Dobra, dobra, tak jak, że dobra. się się sie, sieje na, na Wielkanoc. Aha, Takie. nasionka. Nasionka. Dobra, z no, no, no, to jest pięć dla osób, które słuchają nas do końca. Tak jest. Jeszcze, jeszcze mówimy trochę, bo jeszcze się piosenka nie skończyła podkład, background. Jeszcze masz 10 sekund. Możesz mówić jeszcze, mów. Eee, A powiedzmy, ile na przykład ty, kosztuje ty, życie w takim Dublinie, co? Szybciutko. E, no średnio, średnio drogo. Nie drogo, no. Ja na przykład za mieszkanie, mieszkamy w cztery osoby, yy, mamy tak zwane, bo tu mieszkania się dzieli na bedroomy, nieważne czy jest ogromne czy małe, dzieli się na bedroomy. Na przykład ja mam two bedroom apartment i do tego jest living room, czyli w sumie są trzy pokoje. Czy jest stołowy, jak polski? No taki stołowy polski, z dużym telewizorem i w no ogóle i fajnie. 1200 euro na cztery osoby. A ja płacę za two bedroom'a tak samo, płacę 1000, 1000 euro w tej chwili. Tak więc, no, nie niezła sumka. Niezła sumka. Dobrze, to był kwadrans dla Dusi Groszy, czyli zapraszamy na kolejne wejście już z otwartej przestrzeni, czyli z parku. Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Ko Witamy podcast nie tylko dla Orłów, odcinek numer 6. Serdecznie witam ponownie Filip oraz Arek. Znajdujemy się na terenie Trinity College, to jest... E, to jest college, to jest w zasadzie e, zbiorowisko, zbiorowisko budynków. Taki uniwersytet irlandzki, w zasadzie najsławniejszy, założony bodajże jakieś 500 lat temu przez Królową Angielską, a może i więcej niż 500 lat temu, kurczę... Muszę to sprawdzić, jesteśmy nieprzygotowani do tematu. Obiecuję w następnym podcaście dokładnie sprawdzić, dlaczego my tu siedzimy. Co my tu robimy? Na plaży każda dupka się smaży. Może nie, nie dlaczego my tu siedzimy, tylko e, ile lat ma ten kolecz i, i w ogóle. W każdym razie ma bardzo, bardzo fajną bibliotekę z takimi mega starymi książkami i strasznie śmierdzi w tej bibliotece, ale tak śmierdzi taką właśnie taką historią, taką, taką, takim drewnem starym, takim, takim nie wiem czy ktoś ze słuchaczy był w takiej starej winiarni, bo ja kiedyś byłem w Francji, w takiej starej winiarni i, i jak te beczki leżakują, to, to drewno, to drewno tak fajnie pachnie. I w tej bibliotece też tak fajnie pachnie, takimi trochę molami książkowymi. Tam chodzą te mole i czytają te książki. Dobrze, znajdujemy się na terenie uniwersytetu. Piękne słońce, piękne słońce świeci, a sobotnie. W ogóle chcielibyśmy powiedzieć, że w Finlandii wcale nie pada, wcale nie jest jakoś brzydko, lato tego roku było najcieplejsze od 15 lat, mi skóra dwa razy, albo nawet trzy razy schodziła z mojego pięknego torsu i z rąk, nie wiem jak Arek, bo on jest raczej taki blady, więc, więc może się nie lubi opalać, albo co. W każdym razie naprawdę... Naprawdę pogoda nie jest taka straszna, ja na przykład... W zeszłej zimy to kurtki w zasadzie nie miałem, w zasadzie ciągu w zasadzie nie wiem czemu. Nie miałem żadnej kurtki. Ciepły sweter, rękawiczki, szalik, czasami jakieś nakrycie głowy. Kalosze. Kalosze, kalosze, kalosze nie, kalosze nie, wellingtony, nie? To wellingtony, czyli pozdrowienia, pozdrowienia dla Zuzy, która ma bloga, nazywa chyba się wellingtonblog.pl. No, kolega ma tutaj... Wallis Kolega ma tu właśnie, on za dużo pali, dlatego tak pieszonka. No i znajdujemy się... Yy, w miejscu, które jest magiczne dla wielu Irlandczyków. Przed nami pomnik bodajże... To jest chyba Orson Welles. Cholera, nie widzę, bo mi słońce świeci w oczy cały czas. No, więc... Więc będziemy teraz rozmawiać, jak... Bo to miejsce nas trochę tak rozrzedniło, trochę nam przypomniało naszą historię. Nie tylko naszą, ale i historię Irlandii. Będziemy teraz rozmawiać ciutko króciutko o tym, jak jak zaczęła się nasza kariera zawodowa w tym kraju? Kolega Arkadiusz pracował, e, miał wiele prac. Ja nie, też. Nie? Nie. Tak? Aha. No to że jestem źle poinformowany. W internecie były były, tak. były informacje, że... Dementuję, Aha. Dobrze, to się wytnie. W każdym razie ja miałem mnóstwo prac, zanim po dziewięciu miesiącach znalazłem mój dream job jako grafik designer senior. Senior, przepraszam bo jestem senior. A to nie ze względu na na, na roku urodzenia, tylko na, na praktykę, że po prostu jestem tak, tak dobrze, tak dobrze jestem wyszkolony i nauczony i w ogóle byłem samoukiem, bo jak ja się uczyłem, to Macintoshu w zasadzie w Polsce nie było, więc wszystko, co, wszystko, czego dokonałem, mogę, mogę przypisywać tylko sobie i swojemu tak, Przerywa przerywasz mi mój, mój nostalgiczny na monolog. Jakiej, na jakiej wersji Photoshopa się uczyłeś? E, 2.5.1. O, 4, 4, 5, No a teraz już wersji, mamy wersji? chyba jedenastkę, bodajże Photoshop nie, teraz. Nie, to jest ilustrator, pomyliłeś ilustrator jest wersja. dwunastka. Ilustrator jest dwunastka, Photoshop jest chyba dziesiątka, dwunastka. W każdym razie te nowe wersje już po prostu się coraz mniej od siebie różnią. Wszystko dąży do tego, żeby.. Z... Ilustrator przykład i Photoshop już w następnej wersji były jednym programem, bo chyba o to wszystko chodzi. Globalizacja. Dobrze, globalizacja i tak reinkarnacja. musi If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know, should I stay or should I go? Everything about you. Dobrze, wracamy do historii. W każdym razie, kolega może powie o jego początkach, yy, yy, czyli pierwszej pracy i jak dostał pierwszy payslip i co zrobić z tym pieniędzmi. Oddaję ja głos koledze z prawej strony. Witam, witam, po raz kolejny. E, moje początki były takie, że ja zaczynałem tutaj, w sumie przyjechałem tutaj w okresie wakacyjnym, gdzie trudno było pracy, bo dużo było studentów, pracowało. Przyjechałem tutaj w okresie, kiedy Polacy tutaj nie mogli w Irlandii legalnie pracować, nie tak teraz kiedy Każdy przyjeżdża, dostaje PPS e, praktycznie na granicy no, i już PPS pracuje. To jest, e, PPS to jest, taki, tak, to jest taki odpowiednik polskiego NIP-u mm, i PSR chyba w jednym. Bez tego można, pracować, nie? można bez tego pracować, ale, ale generalnie nie? tak, tak, biorą duży podatek, tak, to, to warto bez mieć. To jest, e, tego... Ja to przyjechałem do Irlandii, kiedy PPS był tylko i wyłącznie marzeniem. Kiedy, tak, kiedy dostałem e, na dwa tygodnie wizę tutaj, a siedzę już 4 lata i idzie ładna blondynka i powiem tak że na początku kupiłem PPS przyznaję się kupiłem PPS pracowałem 3 miesiące jak Portugalczyk Jerry Skiba skiba nie ciekawe portugalskie nazwisko no ale tak było kupiłem PPS pracowałem 3 miesiące, 3 miesiące bez PPS a Pracowałem na czymś PPS PPSie płaciłem potwornie duży podatek ale tak mi się opłacało po 3 miesiącach stwierdziłem że koniec tego koniec tej ściemy przyznałem się do winy a i no i szef mój Stwierdził, że, że nic mi nie zrobi, ręki mi nie urwie, głowy mi nie obetnie, nie wyrzuci mi z pracy, bo byłem dobrym pracownikiem, no chyba dalej jestem. Załatwił mi w Ministerstwie Finansów work permit, czyli pozwolenie na pracę i tak do, do tej pory pracuję. E, a generalnie to pracuję w drukarni, drukuję wszystko oprócz pieniędzy i wyników meczów. Pozdrowienia dla Kaloszy. cicho, cicho Filip. Ale pracowałem dorywczo w, między, w międzyczasie, jeszcze przed tym jak mi się urodziły moje, urodziła mi się moja pierwsza córka, pracowałem jako, Mortka mała, moja, Polka, pracowałem jako kelner, później barman w jednym z lokalnych pubów Kilester Dublin 5. Tak, byłem, byłem kelnerem, czarne spodnie, biała koszula, szelki, tak, byłem kelnerem. Roznosiłem piwo, roznosiłem... Tak, ee, tak roznosiłem bloomersy, roznosiłem sajderki, roznosiłem kawę, herbatę, a później dostałem promocję, jak się mówi, prom get promoted. Ja przepraszam, że to nie ale ja taki już, tak już jestem, to To niech na przykład mówię teraz w kierunku Martina, że niech on zobaczy, że z niego wyrosną ludzie. Kurde, nie mogę się poszczędnąć, no, he he, o mnie fragment. I trzeba zacząć po prostu od podstaw, od noszenia kawy. Dopiero po paru latach może zostać dostać prawdziwą, dobrze opłacaną pracę, więc wszyscy zaczynali jako kawonosidłowcy. Kawolacze. Kawolacze. Kawolacze, tak jest. Kawolacze to jest takie nowopolskie słowo. Ma fajny beret, taki różowy. Ma beret różowy, różową kurtkę i różową pleta, czyli wszystko kolory Ala Barbie i Ken. E, ale dokończywszy temat, pracowałem jako kelner półtora roku, potem pracowałem rok czasu już za barem, już lałem piwo. Byłem chyba pierwszym obcokrajowcem w tym pubie, w innym, w innym, w innym. Piwo pub się nazywa Beach Comber, mieści się Dublin 5, Kilester. Jak ktoś gdzieś tam mieszka w okolicach lub będzie to polecam. Tam nauczyłem się czego? Angielskiego. Słuchajcie, nic tak nie uczy języka jak praca z ludźmi, jak praca pasta kelnera, barmana, w sumie ciężkie były początki, no ale wiadomo, pierwsze śliwki, robaczywki. Zaczynałem karteczka, ołówek, pytałem się ludzi, co chcą, bo nie potrafiłem ich zrozumieć. No jak ktoś mówił, dziadek seplejący, sepleje, seple, seplejący, tak, sztuczna szczęka i prosić się o whisky z wodą. Nie wiedziałem, o co mu chodzi, pytałem się go trzy razy. Barmani też oczy robili. W końcu mi to pisali na kartce i tak się nauczyłem. Później było... Tak, te kartki noszę do dzisiaj, bo jednak nic tak nie uczy języka jak rozmowa z ludźmi eee, i... Też można rozmawiać w Tak, w właśnie święta idą Święta idą szczególnie z rybkami w akwarium Jedynym ja czym... <grym Wody. grym> wody> wody. urobionym zwierzakiem jest, jest ta siebie, którego mam A moim są te eee, wołki zbożowe <grym> Przy okazji postawiam makarony mojej żony Państwo posłuchają wysokość dzwonów. To jest 12, nie? Tak, południe, samo południe. 10, 12, 12... Tak jest, 12 wybiło, czyli 12 o'clock, czyli midday. Jak to woli. To chyba było tyle tej mojej właśnie pracy, jako barmana kelnera w sumie z tej pracy zrezygnowałem sam zrezygnowałem, ponieważ pracowałem do późna w nocy do godziny drugiej, trzeciej nieraz się pracowało nie, miałem daleko miałem daleko do pracy, dojeżdżałem przez całe miasto musiałem jechać na rowerze, nie chciałem mi się w sumie stwierdzałem, stwierdziłem później, że no już taki nadchodzi czas, kiedy trzeba powiedzieć się ma. miałem z tego pubów nie, nie bardzo ja. miałem po co, Jerzy nie, obsiak... nie, ale to <coughs> No, się na, się na, się na, no Filip, nie, Filip, Filip woli mówić How are you? Ja Albo tary. How ya? How ya? How ya today? Ja jestem z starej daty, ja rocznik 1954 i po prostu... Nie wiem, ja lubię takie Siema to dla mnie ostatnie. stare kapcie, ale no słuchaj, sam spolszczasz ten, robisz różne neologizmy, jak no, flightmate. Więc o co chodzi? No, no, no. więc no, o, no, no, o, no, no, no, o co chodzi? Właśnie. Te gusty już mam disputare. Ja miałem łacinę w szkole, więc umiem dużo po łacinie. E, non Omnis Moriar. Pekunia okay. Non Omlet, czyli pieniądze to nie omlet. Tak. Tak. <głos> to było na tyle. E, godzina 12, Trinity College, Dublin, Irlandia i Book of Kells czyli książka, której... E, chyba Najstarsza książka w tym kraju, w której m, gdzieś tam ją wykopali pod ziemią, tak jak czaszkę Kopernika. Codziennie jest taki zwyczaj, że codziennie w tej Book of Health. Przewracają jedną kartkę i codziennie ta, ta książka się wieczy, ja tak, wiem, więc wieczy skarpety. A właśnie, a propos skarpet, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, a to jest dzisiaj taki motyw, że taki mam tu dzisiaj mm, klimaty, bo Filip założył na mikrofon skarpetę swoją, Ale to, to jest... obciął skarpetę, słuchajcie. Ale to, to była skarpeta, specjalnie kupiona w sklepie dziecięcym to są skarpety takie mini, które używałem jako ochronniki do nano iPoda po prostu, bo, nie, bo jak kupowałem nano to po prostu nie było wtedy jeszcze żadnych jeszcze gadżetów typu ochronników i aż, jakiś tam skórek na niego i żeby mi się nie zarysał, kupiłem w sklepie skarpety dla dziecka jednomiesięcznego i idealnie pasowały na iPoda I czyli taki teraz... Pampers dla iPoda no tak, ale on nie przeciekał, to teraz nie wczynił a teraz go taką ładną folią przeźroczystą winałem po prostu nie ma żadnych Żadnych rysek. Ale o iPodzie będziemy mówić później. W każdym razie kolega ma na, na naszym mikrofonie szarą skarpetę i mam nadzieję, że nie będzie szaleści, bo idziemy w kierunku jakości i treści. Nie śmierdzi, to mogę powiedzieć. No, nie tak, śmierdzi. Tak. Tak, no, no. Nówka sztuka, pachnąca. Tak? No, pachnąca tym... nie wiem, będą do Dobra, słuchajcie, kończymy tą opowieść o Trinity College. Nie, y ja mam do stóp, przepraszam no. do wizarz. Przepraszam za reklamę. Ale... Właśnie. E, kończyłem opowieść z e, Trinity College, z dziedzińcu. Żegnają odcinku. Was e, jeszcze Arek? Jeszcze, jeszcze, nie, jeszcze, nie, jeszcze nie żegnają, no spokojnie. Chciałem tylko powiedzieć, że w następnym odcinku podcastu będzie o tym, jak ja zacząłem moją karierę tutaj w tym mieście, bo teraz kolega się chwali, a za tydzień będę ja, żeby nie było, że on dominuje ten podcast, więc... więc... więc dobrze. Chcesz się żegnać, to się żegnamy. Zapraszamy na... Teraz na odcinek ten, który nie było w zeszłym tygodniu, czyli e, kit, czyli krótki techniczny, czyli jak rozpakowywałem iPoda. Video, wideo. Dobrze. Tak, e, pozdrowienia na koniec. Oczywiście dla wszystkich słuchaczy, starych i nowych. Pozdrawiam moje serdeczne trzemortki. ściskam. Trzy mordki, a ja bym chciał pozdrawić Emi. To jest taka nowa dziewczyna, która przyjechała do Dublina. E, Emi Grantka. I, I pozdrawiam ją, bo ona woli podcast Martina, nie mój. Z Martinem jest bardziej związana i pisze do niej częściej, pisze do niego częściej. Więc chciałbym, żeby do mnie pisała częściej. Ze mną się chociaż na herbatę mówiłam, no, jestem przystojny. I cię... Ale z cytryną, Emi, z cytryną. Nie pij pi mi dziewczyną herbatę z mlekiem, bo normalnie się do ciebie nie będę przyznawał. Emi, trzymaj się, ściskamy się na wyspie. E, niech ci ziemia leką będzie. Ona jest, ja już ja ściskam, mnie Ty masz swoje martki No właśnie. Dzień? No moje koleżanka. How are you? How are you today? I'm fine. Today is... So today. No, no. Dobra, koniec. Koniec. Dobra, koniec. Nie gadamy więcej. Nara. You are listening to podcast Metal Code Lauru. Stay tuned and enjoy the sound. Hit. Krótki informator techniczny. Oto nowy szał, nowy hasz dla mas dziś wiecie. Biały ekran drga. Jeden tylko ruch i mieszkasz w nim. The Markomania. The Markomania. The Markomania. The Markomania. Serdecznie witam w krótkim informatorze technicznym, dzisiaj obiecany w poprzednim odcinku, niestety z powodu y, braku prądu nie odbyła się emisja. Zatem zapraszamy w tym odcinku na, na żywo relację z odpakowywania mojego wideo iPoda. Serdecznie zapraszamy. Właśnie niedawno przyszedł pocztą ze sklepu. O tu mamy pudełko piękne. Rozpakowujemy pudełko nożykiem. Nie, jest, jest. Przepiękny, przepiękny. Odpakowałem. Przepiękny jest, przepiękny. Przepiękny do tyle dziękuję do usłyszenia idę na komanię idę jele idę Łąką, kwiaty pachły, wiatr wiał, ona mnie odepchła, więc weszłem do domu, czasłem drzwiami, pierdłem, rzygłem i wyszłem, bo hamstwa nie zniecę. To jest hamstwo! <grywa> you are listening to podcast Metal Code laureth. Stay tuned and enjoy the sound. Co to było? Co to było? Bo strzelaj, pęzy, strzela! Jest! Kronika sportowa. Serdecznie witamy w kronice sportowej. W ubiegły weekend w Dublinie odbył się mecz w rugby. Jak wiadomo, Irlandia jest potęgą w tej dyscyplinie sportu. I w ubiegły weekend się, odbył się mecz na stadionie Lansden Road. And, y, grali Irlandczycy z nowozelandczykami I właśnie na ulicy, na Grafton Street spotkaliśmy jednego z kibiców. Teraz łączymy się z naszym reporterem, który na gorąco przeprowadzi sondę wśród y, telewizji. Halo? Ok, uh, how are you? I'm very well, how are you? Where are you from? I'm from a place called New Zealand. New Zealand? Wow, what are you doing here? I'm watching rugby. I'm watching rugby? Who's playing today? Jak Państwo słyszeli, kibiców wszędzie pełno, zatem wszyscy potem udali się na mecz i niestety jedna strona musiała przegrać. Dokładnie Irlandczycy przerżnęli ten mecz. 41 bodajże do 7. I niestety nie byli szczęśliwi. Drugą wiadomością w kronicy sportowej jest brak awansu irlandzkiej drużyny do mistrzostw świata w piłce nożnej. W związku z tym trener irlandzki pożegnał się ze swoją posadą. A jak to komentują tutejsze media? Proszę posłuchać. Hi, I'm RE50. Right, How's it going? How's it going? What are you doing? I'm reading up. Studying for me. For my new job. What's your new job? Are you, your fingers crossed? I hope I'm going be the new Ireland manager. Ich. Y You're so gonna I'm, be the new manager. You're the hopes of your it. man. Brian cares after getting the nuts. He got kicked out. Right? Yeah, I couldn't care less. <laughs> <laughs> so the job is wide open. Now what? So, what are you gonna bring to the team? Well, first thing I bring to the team is noise cakes, 'cause like I think they probably were they probably made a pasta. And rice and all. But you want so to you give it? them cakes? Kate, okay, I think if if you motivate the players and say, if you do well, lads, we've a you've a couple of mm. Mr. Kiplings there and a cup of tea for you afterwards. Fairy cakes, they're your favourite, aren't they? <laughs> <laughs> <laughs> little little fairy cakes. <laughs> But I think if you try and motivate players a bit better, like say for the example, right? Gardy Brain has a shocker. Right? Yeah. And he comes off the pitch and, like, blank Brian Carey's probably going, Brina, what are you doing? You're at the wrecking the bus for everyone. The whole country hates you, you sap. <laughs> right? I'd be like this. Gaz, all right, man. You know, we all have bad days. You know what I mean? Come around and have a cup of tea. Me and Fifty will talk you through And then when he's round the like, gap away from everyone, we can break his legs. you never play for Ireland again. <laughs> we'll be safe. It'd be brilliant. <laughs> That's the kind of ma management technique going on, bring. Do you know who I think should be the new manager of Ireland? Who? Um, I give you a clue. Get my little father, say the bad girl, gotta be the key, gotta be the oh. A toilet sufferer. No. <laughs> No, Michael Jackson. Oh, Michael Jackson. Michael, would he'd be playing player manager. Oh, play, but yeah. So he'd have to qualify for being Irish. He's white enough to be Irish, I'd give him that much. And I think his nose was made in Sligo. <laughs> okay. <laughs> She even kicks the ball out. Michael Jackson's got it. Mihalo Jackson. <laughs> I'm... He's round one. He, he, he's round two. Jamo, he moonwalks into the box. And then, <laughs> then, I don't know. I don't know what would happen. I didn't really think it through. I tell you what though, what? he'd get on very well with the young players. <laughs> Bye! Dobrze, to była kronika sportowa. Tak, tak, miasto katowice na mikrofonie. Roska C dla prawdziwych kibiców, więc to Skacz, skacz jak małyś, małyś. Skacz, skacz jak Adam Małysz Skacz, skacz jak ada skacz skacz, skacz, skacz, skacz, skacz Dwie narty i kaski, jeden biały orzeł Dziś mi to winik nie pomoże Adam na stoczni, patrzą chłopaki Goldi, Harada, a z Funaki Już już mu daje znaki <głos> Dobrze, proszę Państwa, kończymy już podcast numer 6. Serdecznie zapraszamy na następny, ale zanim Państwo usłyszą nasz w kolejnym podcaście, zapraszamy na konkurs. Szczegóły na stronie www.filko.lipsyn.pl Kom. Zresztą na świetlicie slaczach prawdopodobnie Państwo powinni mieć dokładny adres oraz w info pliku podcastowego. Zatem zapraszamy na podcast numer 7. Nie wiemy, czy siódamka będzie szczęśliwa, czy będzie nieszczęśliwa. Zatem zapraszamy, zapraszamy i dziękujemy za słuchanie.